Kalisza Pomorskiego po awarii pojazdu. Jest dziewiąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Zapraszamy na aktualności. Jedynki Izabela Kuczyńska i Paweł Zieliński. Polityczne ultimata liderów największych polskich partii w koalicji dotycząca minister klimatu w opozycji Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. Sławomir Cenckiewicz pod lupą prokuratury chodzi o udział szefa bbn w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego bez dostępu do tajnych dokumentów. Medycy przygotowują się do protestu, a resort zdrowia uspokaja pacjentów. Świadczenia mają być realizowane zgodnie z planem. Albo udział w Stowarzyszeniu Mateusza Morawieckiego, albo członkostwo w Prawie i Sprawiedliwości. Władze partii nie zgadzają się na inicjatywę Rozwój Plus pod wodzą byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Do stowarzyszenia przystąpiło dotąd kilkudziesięciu parlamentarzystów. Mogą się jeszcze wycofać. Jeśli tego nie zrobią, muszą liczyć się z, z konsekwencjami, zapowiedział rzecznik PiS-u. I są już pierwsze reakcje, a zebrała je dla nas Sylwia Białek, która jest w naszym studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz proszę, co członkowie Stowarzyszenia mówią o tym ultimatum? Rzeczywiście podczas prezydium. Partii. Sprawa została wczoraj wieczorem postawiona na ostrzu noża. Rzecznik Rafał Bochenek mówił późnym wieczorem, że artykuł w statucie zakazuje członkom partii udziału w innych organizacjach politycznych. No i mówił o konsekwencjach. Ta działalność prowadzona przez członków Prawa i Sprawiedliwości w ramach tego stowarzyszenia jest działalnością sprzeczną ze statutem Prawa i Sprawiedliwości, a to rodzi określone konsekwencje dyscyplinarne i to już wynika bezpośrednio ze statutu. Jeden z założycieli stowarzyszenia, Paweł Jabłoński, powiedział, że sprzeczności nie widzi, bo różne stowarzyszenia przecież działają. Podkreślał, że Rozwój Plus będzie działać na rzecz partii i jak dodał, z tej inicjatywy nie zamierza się wypisywać. Żaden z tych celów nie jest sprzeczny ani z celami, ani z programem, ani z zasadami ideowymi, ani z interesem więc uważam, że atakowanie takimi argumentami no nie jest racjonalne, nie jest uzasadnione. Paweł Jabłoński zaznaczył, że coraz więcej osób jest zainteresowanych tym, by do stowarzyszenia się zapisać. Kar jak usłyszałam się nie obawiają. Prezes musiałby bowiem zawiesić ponad jedną czwartą klubu parlamentarnego, tak mówią członkowie nowego stowarzyszenia. A o napiętej sytuacji w Prawie i Sprawiedliwości mówiła nam Sylwia Białek. Dziękujemy za to. Ultimatum wybrzmiało także w koalicji rządzącej. Premier miał zagrozić posłom Polski 2050 wyrzuceniem z rządu, jeśli zagłosują za wnioskiem opozycji o dymisję Pauliny Henik-Kloski. Sprawa była tematem rozmowy Donalda Tuska z Katarzyną Pełczyńską na Łęcz i jak informuje Onet, w odpowiedzi szef rządu miał usłyszeć, że poparcie dla minister klimatu będzie. Głos zabrała też sama zainteresowana Paulina Henik-Kloska. To jest wniosek, czy w koalicji jest jedność i albo koalicja ten test zda, albo go nie zda. Wniosek o wotum nieufności dla szefowej resortu klimatu ma pojawić się na posiedzeniu sojemu pod koniec miesiąca. Lubelska prokuratura sprawdza, czy w lutym podczas Rady Bezpieczeństwa Narodowego doszło do złamania prawa. na chodzi o udział w tych obradach Sławomira Cęckiewicza. Według Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która powiadomiła w tej sprawie prokuraturę, szef BBN-u nie ma dostępu do tajnych dokumentów, a takie były prezentowane w czasie posiedzenia. Śledczy sprawdzają teraz, czy nie doszło w tej sprawie do niedopełnienia obowiązków wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych. Nie będzie przerwy w świadczeniach. Pacjenci mogą być spokojni. Zapewnia o tym resort zdrowia przed rozpoczynającym się w poniedziałek proteście szpitali powiatowych. Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych zapowiada, że nie będzie jednej manifestacji pod resortem, ale lokalne protesty na terenie całego kraju. Protestujący chcą pokazać, że obecna polityka finansowania ochrony zdrowia doprowadza szpitale powiatowe do załamania. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka wyjaśniała w jedynce, że jak ma wyglądać akcja medyków. Dodała też, że sytuacja w naszym w systemie wcale nie wygląda tak źle. Szpitale mają być oplakatowane i personel ma być ubrany w czarne ubrania. To nie powinno stanowić żadnych utrudnień w dostępie doświadczeń dla pacjentów. Biorąc pod uwagę sytuację na świecie, to mamy jeden z najlepszych dostępów doświadczeń. świadczeń. Bo też chciałabym, żebyśmy opierali się na sytuacji zdrowotnej na całym świecie. Kraje Europy Zachodniej mogą nam pozazdrościć tego dostępu doświadczeń. Protest szpitali powiatowych ma potrwać tydzień, a jego hasło to Szpitalne łóżko poczeka. Choroba nie.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 W Warsie kanapki ze smalcem i pasztet. W przedziałach pasażerskich wystrój z lat 80. W swoją pierwszą podróż wyruszył pociąg PKP Intercity Nieśpieszne. Składa się z zabytkowych, wyremontowanych wagonów. Ich wyposażenie jest identyczne jak 40 lat temu. Podobny jest czas przejazdu. Trasę do Zakopanego pokona w 10 godzin. Tutaj nieważny jest czas przejazdu. Tutaj ważne jest samo, samo podróżowanie i, i przeżywanie tej podróży. Nie chodzi o to, żeby tylko dotrzeć do celu, ale także, żeby po prostu... Podróżować. Mówił nam na stacji Warszawa Główna Adam Wawrzyniak z zarządu przewoźnika. Nieśpieszne będzie kursował na trasach w całej Polsce w piątki, soboty i niedzielę. To były aktualności programu pierwszego polskiego radia. Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Reuter. Nastawy kości Cere. Pogoda. Prawie w całym kraju będzie dziś pogodnie. Tylko na wschodzie i południu okresowo zachmurzenie może wzrosnąć do dużego i pojawić się też może przelotny deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 stopni na Warmii i Suwalszczyźnie przez 15-16 w centrum i na przeważającym obszarze kraju, aż po 19 to na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a ciśnienie rośnie. Na barometrach w Warszawie 1008 hektopaskali.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 W Kędzierzynie Koźlu jakość powietrza jest zła w nisku i z duńskiej woli umiarkowana na pozostałym obszarze kraju dobra i bardzo dobra. Z odnawialnych źródeł pochodzi 18% energii elektrycznej i ten odsetek wzrasta od 11 do 17. Prognozowane są zielone godziny. Wtedy prąd będzie najczystszy i najtańszy. Jedynka. Polskie Radio I've been holding on to pieces, swimming in the deep, tryna find my way back to you, cause I need a little bit of love. A little bit of love, a little bit of love. Lately I've been counting stars.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 minęło jak jeden dzień. Coś w tym jest. Jak Państwo wiedzą, ten tydzień jest wyjątkowy. Świętujemy stulecie naszego programu. Tydzień się kończy, ale to nie koniec świętowania. Dzisiaj specjalne wydanie folderu ulubione z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w stolicy. O 18.00 koncert Gwiazdozbiór Jedynki, a jutro jedyne takie miejsce, czyli Polskie Radio. To od 9.00 o 17.00 spektakl muzyczny stulecia. Wiek Radia wystąpi między innymi Ania Rusowicz. Już teraz Państwa zapraszam. Transmisja koncertu na naszej antenie. Na dzisiejsze cztery pory roku też zapraszam i zaraz powiem, co przed nami. Jest 11 minut po dziewiątej. Agnieszka Kunikowska. Dzień dobry. cztery pory roku. Właśnie, właśnie Ania Rusowicz pojawi się też dzisiaj w studiu czterech pór roku. Porozmawiamy o jutrzejszym koncercie i o radiu oczywiście. Po dziesiątej kolejny gość, Remigiusz Grzela z panem Remigiuszem. Porozmawiamy z kolei o jego cyklu Wywiad Rzeka. A propos rozmowy, to okazuje się, proszę Państwa, że w dobie rozwiniętych technologii i mnogości komunikatorów i rozmaitych sposobów porozumiewania się, rozmowa stała się sztuką kto ją posiadł, ten wie, że um, trzeba umiejętnie zacząć rozmowę, trzeba ją umiejętnie poprowadzić i potrafi skorzystać z tego, co z angielska nazywamy small talkiem. To właśnie hasło na pierwszą godzinę naszego spotkania small talk, wstęp do rozmowy w windzie, przy kawowym ekspresie w pracy, na przystanku. Ale czy small talk to tylko takie błahe pogawędki, czy może pełni znacznie ważniejszą rolę? O tym porozmawiam z naszym gościem Magdaleną Kieferling. Po dziesiątej zostaw, nie porywaj, nie zabieraj. Każdej wiosny Straż Miejska otrzymuje setki zgłoszeń, które dotyczą rzekomości porzuconych ptaków i ssaków, w większości przypadków ta interwencja ludzka nie jest potrzebna, po prostu młode zwierzaki czekają na swoich rodziców, którzy ich na przykład z dala obserwują. Kiedy pomagać, kiedy się od tej pomocy powstrzymać, o tym będzie też dzisiaj po dziesiątej. A teraz już czas na pierwszy element naszej układanki w konkursie Odkrywcy Przyszłości. To może być ktoś, to może być coś, to nie musi być wynalazca czy odkrywca, to może być coś, co zmieniło nasze życie, ułatwiło je, uczyniło milszym. Jak będzie dzisiaj? Ktoś czy coś? Proszę posłuchać. Świat zwariował na punkcie hygge, czyli sztuki szczęścia. Jeden z najlepszych czarnych charakterów, czyli Le Chiffre, grany przez Macsa Mikkelsena. Być albo nie być oto jest pytanie. Pachnie kardamonem, cynamonem, anyżem, migdałami na różne sposoby, ilością marcepana powalającą. No i koniec części pierwszej. Będą jeszcze kolejne, ale może Państwo już wiedzą. Jeśli tak, to proszę wysłać SMS pod 72151. Proszę nie zapomnieć o komentarzu i proszę nie zapomnieć, że mamy dla Państwa nagrodę, a jest nią super zegarek zwany z angielska smartwatchem i kardiowatchem o wartości ponad 400 zł. Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Watchmart, Producent zegarków Smartwatch. www.watchmark.pl 72 151 to konkursowy numer SMS-owy, a taki niekonkursowy, na przykład w sprawie smoltoku, albo w sprawie zwierząt, albo w sprawie naszego stulecia. Nie ukrywam, że czekamy na życzenia i bardzo będziemy radzi. Jeśli zechcą Państwo coś napisać o naszych urodzinach, no to 71 151 51, można też telefonować 22 645 22 66 i jesteśmy też na Facebooku facebook.com ukośnik 1. W Twojej szmince karmi nowe Słońce się odbija dziś Każdym słowem melodyjnie Drażnisz we mnie każdy zmysł A ulicę tego w parku liść to dzisiaj pachną intensywnie tak niebezpiecznie pięknie Za oknami tak wyraźnie słyszę cię. A dla Zawstydzone milczą dziś Neonami miasto zaświeciło nam Niebezpiecznie piękny świt do mnie Mów, mów, o nie Niebezpiecznie piękny świt. W Twojej szmince karminowe, Słońce się odbija dziś i rozwożą już gazety, niebezpiecznie piękny. Radio. La When it comes in the morning, I don't feel whole. When it comes in the morning, I search my soul. I lay down on my side till the evening comes. And I stare at the ceiling of the kitchen floor I hear distress right inside my head I need some help, can't get a hold of myself I'm just afraid, can't get out of my bed I need some help, I need your help When it comes in the morning, it all goes numb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 I need some help Lingers behind the eyes Concealing You see a smile And the wind Comes crashing down The ceiling Is closer now I hear distress Right inside my head I need some help can't get hold of myself i'm just afraid i can't get out of bed i need some help i need some help Program pierwszy Polskiego Radia Cztery Pory Roku. Patrzę na facebookowy profil. Czytajem, czytam państwa wpisy na temat small talku. Bardzo dawno temu wdałam się w small talk, pisze pani Maria, na temat literatury z nieznajomą żeby jakoś zabić czas do rozpoczęcia koncertu. I dzięki temu mam od lat serdeczną przyjaciółkę. Nigdy nie wiadomo, co taki smoltok przyniesie. I jeszcze pani Basia, um, osoba, która, która bar którą bardzo sobie cenię, zawsze powtarza, że nie można być przyjacielem kogoś, z kim się nie rozmawia. No właśnie, proszę państwa, niby taka mała sprawa. A jednak duża umiejętność. Smoltok, czyli niezobowiązująca, Pogawędka. Potrafią Państwo prowadzić takie rozmowy? Justyna Majchrzak poszukała przykładów w życiu, w piosenkach i w kinie. Z znamy się mało, więc może ja bym powiedział parę słów o sobie najpierw. Najtrudniej zagaić rozmowę, nawet jeśli nie ma ona prowadzić do bliższej znajomości, a jedynie wypełnić czas podróży albo niezręczną ciszę. Od czego się zaczyna? Najpierw się uśmiecham. Dzień dobry, mówię, jak dochodzi do jakiegoś kontaktu takiego, to chętnie rozmawiam. Coś się odezwie, albo coś, to zawsze się porozmawia o pogodzie. O, jakie mokre liście. Aha. Deszcz chyba padał. A mnie jest smutno w deszcz. Czemu? Bo ja wiem. Można mieć do pogawędek talent, a można mieć psa. Mam psa, więc spacery. No, zawiązuje się znajomości i przyjaźnie. Kiedyś przelotne znajomości rodziły się w podróży, zwłaszcza pociągiem. Usiadł naprzeciwko, wlepił we mnie oczy, spytał mnie, gdzie ja bym. No to były cały czas rozmowy, całą drogę. Pociąg jechał, cały czas rozmowy. Chociaż człowieka się widziało po raz pierwszy i ostatni na oczy. No, nieraz się zapoznało i na dłuższy okres, jak to się mówi. Od smoltaku do przyjaźni? Tak, jeszcze kawalerskie czasy, zabawy, gdzieś spotkało się, no i można powiedzieć, że i były do przyjaźni. Były. I myśl mi błysnęła szatańska i dzika, że taka znajomość może być niezwykła. Akurat znajomość, jaką zawarła w piosence i w pociągu Hanka Bielicka, dobrze się nie skończyła. Ucieka na pomoc, gdzie moja maliska! Maliska! Bo Smotok, chociaż z zasady ma być niezobowiązujący dla żadnej ze stron, wymaga głowy na karku i otwartości. Właśnie troszkę mi tego brakuje, takiego luzu, jak na przykład mają osoby za granicą, czy to w Anglii, czy w Stanach Zjednoczonych. Myślę, że tam tamten smoltok bardzo fajnie wychodzi i dosyć prosto im przychodzi, a jednak z naszą mentalnością ciężko jest często się wyłamać z tego i do kogoś zagadać, bo często też to może być źle odebrane, jako nachalność albo coś nieodpowiedniego. Samo określenie smoltok pochodzi oczywiście z języka angielskiego, więc na małą lekcję pogawędek wybrałam się do redakcji angielskiej Polskiego Radia dla Zagranicy. Do redaktora Michała Owczarka. Przyjmuje się, że anglosasi są lepsi w takich e, niekonkretnych, bardzo uprzejmych e, rozmowach. To o czym się rozmawia? Na przykład o pogodzie, o dojazdach do pracy, o samopoczuciu. Ale tu trzeba uważać, ponieważ pytanie o samopoczucie tam jest traktowane jako czysta konwencja i uprzejmość. Natomiast u nas niesie to ze sobą jakieś znaczenie. Jeżeli ja cię zapytam, co słychać? Jak leci, no to mogę się spodziewać dłuższej i konkretnej odpowiedzi: że tam pies ma chorą łapę, babcia się źle czuje i trzeba będzie zrobić jej jakieś badania. Natomiast pytanie, jak leci w kulturze anglosaskiej, no takiej odpowiedzi nie sprowokuje i nikt nie liczy na głębsze wyznania. Czyli jednak najbezpieczniej będzie zacząć od pogody. Ta kwietniowa daje duże pole do popisu, bo przeplata. Trochę zimy, trochę lata, prawda? No właśnie, ładna pogoda, nie? To może byśmy tak na oranżatkę, albo i co? I smoltok gotowy. A może i bliższa znajomość jakaś z tego będzie, kto wie. Co państwo myślą o takich pogaduszkach? Pan Wojciech się y, zastanawia, właściwie nie zastanawia, ja się zastanawiam. Pan Wojciech napisał, że smoltok to taka gadka szmatka. Zastanawiałam się nad spolszczeniem tego angielskiego terminu i rzeczywiście chyba trudno, y, oprócz pogawędki, znaleźć takie określenie, które by pasowało, bo gadka szmatka, choć zabawna, to brzmi jednak chyba trochę pejoratywnie, jak państwo Pomyślą 71151 Facebook komu kośnik jedynka. Po 930 porozmawiamy sobie o tych gadkach, szmatkach, pogawędkach i smoltokach. Wsiadł do autobusu, człowiek z liściem na głowie. Nikt go nie poraduje, nikt mu nic nie powie. Tylko się każdy gapi, tylko się każdy gabi. W autobusie człowiek z liściem na głowie O liściu w swych rzadkich włosach nie prędko się dowie Tylko się w okno gapi, tylko się w okno gapi I nic, uważaj, to nie chmury To pałac kultury Liście lecą z drzew, liście lecą z drzew i tak siedzi w autobusie człowiek z liściem na głowie Nikt go nie poratuje, nikt mu nic nie powie Tylko się każdy gapi, tylko się każdy gapi Nic, siadł drugi podobny, nad człowiekiem się zlitował Tamten się pogłaskał, główkę liścia sobie schował Bo ja, mówi, jestem z lasu, bo ja, mówi, jestem z lasu I już, uważaj, to nie chmury, to pan z kultury Liście lecą z drzew Liście lecą z drzew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 Pogoda. Jak zwykle przysyłają Państwo swoje raporty pogodowe. Pani Maria, w okolicach Rzeszowa słoneczny i bezwietrzny poranek. Temperatura 10 stopni, ale zdjęcie załączone świadczy o tym, że wiosna już powoli się rozkręca. Przepiękne szafirki, dobrze mówię Pani Mario. Dzisiaj rzeczywiście w całym kraju dość pogodnie, tylko we wschodniej i południowej części Polski może przelotnie popadać. Temperatura maksymalna od 11 stopni na północnym wschodzie, około 15 na przeważaj Obszarze kraju do 20 miejscami na południowym zachodzie. No tam zwykle cieplej, a nad samym morzem chłodniej 6 stopni. Teraz Poznań i Marcin Słomiński z Centrum Szyfrów Enigma. Dzień dobry. Dzień dobry. W Poznaniu dziś słonecznie i pogodnie. Wreszcie doczekaliśmy się przejścia wiosny. Dobra okazja na spacer. Podczas tego spaceru zachęcamy do tego, by odwiedzić Centrum Szyfrów Enigma. Jesteśmy w samym sercu Poznania. Jesteśmy wyjątkowym miejscem, gdzie opowiadamy o trzech młodych ludziach, którzy przed II wojną światową zmienili losy świata. Złamali kod maszyny Enigma, czyli dokonali czegoś, co na całym świecie było uznawane za niewykonalne. To wpłynęło na losy II wojny, ale wpłynęło też na losy rzeczywistości, w której żyjemy. I tej historii w Centrum nie oglądamy z szyby i nie słuchamy tylko o niej, przeżywamy ją. Zachęcamy do tego, by używać multimediów, interaktywnych stanowisk, mierzyć się z zagadkami logicznymi, zobaczyć też oryginalną maszynę Enigma. To duża rzadkość, bo rzadko kiedy można ją zobaczyć. Zapraszamy rodziny, uczniów, dorosłych, seniorów, wszystkich, którzy chcą zobaczyć, jak wiedza zmienia świat. Zachęcamy do tego, by zainspirować się tą historią. No i pamiętać o tym, że rozpoczęła się ona właśnie w Poznaniu. Dziękujemy, czujemy się zaproszeni. Jeszcze informacja o ciśnieniu. W południe w Warszawie wyniesie 1011 hektopaskali i będzie rosło. Cztery pory roku. Ktoś y, napisał sms do nas pod 71 151, tylko po co taką rozmowę nazywać po angielsku, a nie pogawędką? No ja się właśnie zastanawiam, można pogawędką, ale ten smoltok jakoś tak się wrył w nasz język. Może państwo mają pomysł, jak zastąpić smoltok? Za 22 minuty godzina 10. Program pierwszy Polskiego Radia i cztery pory roku. Jak zwał, tak zwał, proszę Państwa. Czy smoltok, czy pogawędka, czy gadu-gadu. Bogatka szmatka chyba jednak m, troszkę jest nacechowana negatywnie. W każdym razie o tym będziemy rozmawiać. W naszym studiu zapowiadany gość Magdalena Kieferling, trenerka neurokomunikacji, mówczyni TEDx, autorka książek, między innymi Efektu piaskownicy, ale także książki, która dotyczy tego, o czym będziemy mówić, czyli small talk, dogadywanie się w czasach scrollowania. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak ci się jechało do nas? Bez korków? Wspaniale. Nawet się nie jechało, bo szłam na... Piechotę, z tak zwanego buta, bo bardzo niedaleko mieszkam radia, także z dużą przyjemnością się przeszłam, bo jest wspaniała pogoda. Właśnie to miałam powiedzieć, że ładną mamy dzisiaj pogodę, słońce świeci, wiosna się rozwija, dobrze zaczęłam naszą rozmowę. Zaczęłaś wspaniale, bo zaczęłaś tak zwanym mostem, to znaczy zdefiniowałaś sytuację, która jest pomiędzy nami, w której jakby współuczestniczymy. I to jest mm -hmm. w ogóle najłatwiejsza rzecz, jaką, jaką można zrobić, też najprzyjemniejsza, no bo każdy się znajduje w jakiejś sytuacji z kimś, z tą drugą osobą, z którą ma rozmawiać. A czy to, co przed chwileczką powiedziałam, yy, można nazwać, przykładem Smoltoku. Myślę, że tak. Smalltalk to jest taki wstęp do rozmowy. To nie jest rozmowa sama w sobie, bo my często postrzegamy to jako rozmowę samą w sobie. Natomiast to jest rozmowa do toku, do tego Big toku, który tak naprawdę każdy z nas gdzieś chce mieć, chciałby mieć. Wiadomo, że czasy są takie, że więcej piszemy niż mówimy, więc... Mamy taki deficyt tych, deficyt tych rozmów, natomiast ja tak sobie w ogóle myślę i nie wiem czy się z tym zgodzisz czy państwo się z nami zgodzicie, ale tak naprawdę każda rozmowa się zaczyna od small talku. i obojętnie czy chcemy poznać naszego przyszłego partnera, czy chcemy wejść w relację biznesową, no to trzeba zacząć od tego small talku, od, od pierwszego zdania, od tego takiego momentu zero, gdzie niektórzy z nas coś tam sobie myślą, ale nigdy tego nie wypowiadają. I dopiero wtedy może się narodzić jakaś fajna relacja, bo ten smoltok jest nam potrzebny do wchodzenia w relację. Przyzwyczailiśmy się do tego, że kiedy myślimy o smoltoku, tak, myśl, tak myślę, tak mi się wydaje, że, że kiedy o tym myślimy, o tych pierwszych słowach, to od razu myślimy o pogodzie, że to jest taki uniwersalny temat, od którego warto zacząć. Tak jest rzeczywiście? No Ja myślę, że to jest taki temat stereotypowy brytyjski, no bo ten small talk jednak ma te korzenie w Wielkiej Brytanii mm -hmm. w ogóle w krajach anglosaskich i tam rzeczywiście ta pogoda jest ważnym elementem kulturowym. Natomiast w Polsce ja mam takie doświadczenie, że jednak jak się zaczyna od tej pogody, no to ludzie tak sobie myślą kurczę, to, to jest właśnie ten small talk. A tutaj nie mm -hmm. o to chodzi, żeby zaczynać od czegoś, co nas nie interesuje, tylko bardziej skupić się na naszym rozmów Właśnie jak wchodziłam do was do studia, to rozmawialiśmy o różnych rzeczach, które można mieć ze sobą. Takie, które na przykład przyciągają uwagę. Ja często na różnego rodzaju konferencjach noszę taką śmieszną torebkę z pistoletem. Mm -hmm. I ta torebka bardzo przyciąga wzrok. I ja wiem, że te osoby, które ja bym chciała przyciągnąć, to ona będzie przyciągała. I to już jest taki, wiesz, atraktor, mm -hmm. który powoduje, że ktoś, że ktoś podchodzi i sobie myśli, boże, ale ty masz odwagę, żeby coś takiego ze sobą, żeby, żeby takie coś w ogóle przynieść. Mm -hmm. I można się o to zahaczyć. Czyli można to się zahaczyć. z pozoru takie konwencjonalne gadu-gadu nie jest pustym rytuałem, tylko może po, pomóc nam w budowaniu więzi. No ale najpierw właśnie, najpierw trzeba się odważyć. A w dzisiejszych czasach, tak jak wspomniałaś, łatwiej nam za -smsować, skomentować coś emotką. Dlaczego? Bo się boimy rozmowy twarzą w twarz? Bo się boimy, że będziemy oceniani? Bo się boimy tej reakcji tej drugiej osoby? Myślę, że się bardzo boimy, no bo smoltok jak każda relacja, jak każde wchodzenie w ogóle w każdą relację, bo to jest wchodzenie w relację, od tego zacznijmy, to jest szukanie bezpieczeństwa. I my chcemy u drugiej strony znaleźć to, że my się po prostu z nią czujemy bezpiecznie, że te okoliczności, w których się z nią znajdujemy są dla nas bezpieczne, a równocześnie tak naprawdę ci mistrzowie smoltoku to, co potrafią zrobić, to powodują... U drugiej osoby właśnie poczucie bezpieczeństwa, czyli warto się uśmiechnąć, warto zacząć od takich najprostszych rzeczy, nawet wiesz, od podania ręki, ale w taki sposób, że, że my tą podajemy to z pewną energią, tak? Mhm. A nie że, że dajemy tak zwanego flaka, i ta Zdechłą druga osoba rybę. czuje tak, bo, bo my to przejmujemy, my przejmujemy te stany, i to już tutaj neurobiologia bardzo dobrze nam to tłumaczy, że tak naprawdę no, synchronizują nam się dwa mózgi. I to, co jest najzabawniejsze, ten smoltok zaczyna się jeszcze zanim my się w ogóle odezwiemy. Czyli to, jak wchodzimy do sali, jak wchodzimy do pracy, to jest to, co bardzo często ludzie na szkoleniach mi mówią, że ja już widzę, że mój szef ma zły humor. A ja mówię, słuchaj, na pewno ma. No bo to, że on wszedł w jakiś określony sposób, mm -hmm. to znaczy, że w danej sytuacji się tak czuł. Ale w momencie, kiedy ty wej wejdziesz ze swoją energią, zaczniesz z nim rozmowę i zaczniesz przede wszystkim z nim rozmowę jak z normalnym człowiekiem. Potraktujesz go jak człowieka, mm -hmm. no to wtedy ta jego energia też się zmieni. I to już nie jest czagadanina, tylko to już mamy na poziomie badań bardzo dobrze yy, zbadane. Mieliśmy po dziewiątej taki materiał o, o smoltoku, odwołujący się zresztą do popkultury, do filmów, do piosenek, no, ale też byli rozmówcy, którzy yy, mówili właśnie, że... Najlepiej zacząć od uśmiechu, a inna pani, młoda dziewczyna powiedziała, że zazdrości ludziom na zachodzie, oni mają więcej luzu, my Polacy jesteśmy pozamykani i boimy się zacząć rozmowę, bo może to być źle odebrane i może to być odebrane jako pewna nachalność. Na to są też badania, na to, że, jak się ba że, że my się tak boimy. Zresztą to nie jest tak, że inne narody się nie boją, bo nawet oczywiście większość badań zwykle jest w Stanach Zjednoczonych robiona. I były takie badania w jednej z bardzo dużych sieci, yy, która yy, sprzedaje kawę. I poproszono osoby, które brały udział w tym badaniu, o to, żeby po prostu zagadały do baristy. No i one oczywiście mówiły, Boże, ale to jest takie <śmiech> sztuczne, co wy mi w ogóle każecie zrobić? Przecież z tego nic nie wyniknie. I wiesz, co się okazało? Że w momencie, kiedy oni rozmawiali z tym baristą, po prostu powiedzieli dwa, trzy zdania więcej niż by normalnie powiedzieli. Czyli nie tylko, że poprosili mm. o latę z mlekiem, tylko zagadali, słuchaj, zobaczyli na etykiecie, jak on ma na imię, zwrócili mm -hmm. się do niego tym imieniem. Wtedy okazywało się, że pod koniec tej rozmowy oni się bardzo dobrze czuli sami ze sobą emocjonalnie. Czyli w ogóle ten stan szczęśliwości się podniósł. I to jest w ogóle coś niesamowitego. To też jest dobrze zbadane. Zresztą myślę, że każdy z, nas z naszych słuchaczy odczuł to boleśnie w czasie COVID-u. Kiedy nie mieliśmy okazji tak. nawet na te krótkie rozmowy, i wtedy nagle się okazało, ja, ja wtedy myślałam, kurczę, może z tym Smoltokiem będzie coś lepiej trochę w Polsce, że w momencie, kiedy będziemy korzystali z każdej okazji, że możemy się odezwać mhm. do drugiego człowieka, no to wtedy potrenujemy to sobie, bo to jest kwestia treningu tego się można nauczyć. To, co ja obserwuję, bo mam syna dziesięcioletniego, od którego zresztą zaczęliśmy naszą, naszą rozmowę, zanim weszliśmy na antenę. E Patrzę sobie, że to pokolenie tych dziesięciolatków, co oni robią? No, oni siedzą w komórkach, wolą pisać niż mówić. Problemem nawet w takim domu, gdzie są zapraszani goście, gdzie my chodzimy do restauracji, jest to, żeby to dziecko zaczęło, miał frajdę w ogóle z takiego przebywania z innymi ludźmi, a żeby mieć frajdę trzeba zacząć rozmowę. Mm -hmm. Bo nie zawsze po drugiej stronie mamy człowieka, który się nie boi, bo z reguły jest tak, nawet to widać w poczekalniach u stomatologa czy u, u, w dowolnej poczekalni, gdzie czekamy, że ludzie ze sobą nie rozmawiają. To jest trochę inne w małych miastach, gdzie ludzie się znają, gdzie tak, każdy gdzie ta do społeczność każdego społeczność mniejsza, taka bardziej hermetyczna, każdy o każdym wszystko wie, tak, ale swoje dobre, albo, i złej strony. Tak, albo na przykład kojarzy skądś tą tak. osobę, bo nawet takie powiedzenie, słuchaj, a ja ciebie gdzieś widziałam. No to e, już mamy. To już, mamy punkt, za, już, rozmowy, mamy, już tak. mamy punkt zaczepienia, bo tak naprawdę nie chodzi o to, żeby być ciekawym i żeby mieć coś strasznie ciekawego do powiedzenia. Chodzi o to, żeby po prostu zacząć mówić. A my się tak panicznie boimy. Ten nasz mózg nam mówi, ja, ja to lubię porównywać do takiego rodzica, który jest nadgorliwy i pilnuje tego, tego swojego dzieciaka, żeby on się nie przewrócił takiego trzylatka. Mhm. I ten nasz mózg mówi, kurczę, nie, nie mów, bo to, co powiesz, jest głupie. I wiesz, to, co jest w ogóle bardzo ciekawe, bo to też się przerzuca na naszą, na naszą pracę, na nasze biznesy. Y, ja y, zaczęłam sobie liczyć, w ile relacji ja nie weszłam, dlatego że się nie odezwałam. I to jest przerażające. I nie powiem tego głośno na antenie wile. To ja jeszcze tylko dorzucę słowo do, do, do tej sztuki rozmowy, bo myślę, że równie ważna jak sztuka rozmowy, jak umiejętność rozmawiania jest umiejętność słuchania. Nie wiem, czy nawet nieważniejsza w takich relacjach międzyludzkich. E, a jeżeli rozmowa się nie klei, to w, trzeba za wszelką cenę próbować zagadać te ciszę, no siedzimy z kimś albo wjedziemy w windzie, no, znamy tego człowieka z widzenia na przykład i co? I mówimy dzień dobry i potem jedziemy przez te 11 pięter i cisza? Ostatnio jedna z uczestniczek moich szkoleń zadała mi takie pytanie, yy, które też yy, myślę, że często jest w naszych głowach, mianowicie zapytała się mnie, słuchaj ja znam taką dziewczynę z widzenia, w toalecie się spotykamy od siedmiu lat w tej samej, w tej samej korporacji. I ja nigdy do niej nie zagadałam. Ja do niej mówię, słuchaj, ale ty już masz świetny temat do zagadania. W ogóle rozmowa o tym, że nie lubimy wchodzić small talk. Zobaczcie, już jest tematem do tego, że możemy zacząć z kimś mówić, bo druga osoba też się boi. I jeżeli my wychodzimy z założenia, że nie tylko my się boimy, tylko ta druga osoba też się boi, no to jest już taka, wchodzimy na ten poziom meta i możemy powiedzieć, słuchaj, wiesz co, ja ciebie tutaj widzę w tej toalecie, ja się nigdy w życiu nie przedstawiłam. Jak ty masz na imię? Ja jestem Magda. Proszę Państwa, sposoby są, tylko trzeba trochę ruszyć głową, trochę się odważyć niby small talk, a właściwie należałaby mu się większa, big obszerniejsza big talk, y, rozmowa. Myślę, że będziemy wracać do tego tematu, a za dzisiaj bardzo, bardzo dziękuję. Masz jakiś pomysł, jak zastąpić small talk polskim określeniem? Szukaliśmy takiego słowa. Ja myślę, że ono jest już tak, y, tak weszło do naszej kultury, że, że, już że tam, używamy go. Już no, tak, tak, Bo też z moim wydawcą, który jest takim purystą językowym, zastanawialiśmy się, jak to jak to zrobić, ale, ale nie znaleźliśmy lepszego odpowiednika. Bardzo dziękuję. Pięknie, Magdalena dziękuję. Kieferling, trenerka neurokomunikacji, mówczyni TEDx i autorka książki "Smoltok Dogadywanie się w czasach scrollowania. Dziękuję bardzo. Pięknie dziękuję. Każdy jak król.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 To na chwilę, na drodze, drodze przystanek dla tuż Kiedy przyjdą zadać mnie w ostatnią podróż, słowo daj, że będziesz stać blisko przy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 stać, A ty bądź przy mnie musisz być przy mnie Polski Radio, program pierwszy cztery pory roku hmm. o Smoltoku rozmawiałyśmy i Państwo też o tym piszą, ale o tym co Państwo piszą powiem po dziesiątej, bo teraz czas na drugą część naszej zagadki proszę posłuchać które się dzieje w państwie duńskim. Marzył o karierze baletmistrza i śpiewaka. Królowa zapytała ją, jak spędziła noc? Och, bardzo się! powiedziała księżniczka. Był samotnikiem, pełnym lęków, kompleksów i fobii. Moje życie, jak widzicie, to fantazja. Bez fantazji i bez bajek trudno żyć. 72-151 to numer konkursowy? Proszę napisać także coś od siebie. No chyba już wiadomo, że to nie o coś, tylko o kogoś chodzi, tylko o kogo. 72, 151. A po 11.00 już grzela i porozmawiamy także o zwierzętach małych. Był taki czas, że zabolało raz, ty zniknąłeś, gdy się stało jasno. Słuchałam łez, nie obeszło się bez, czułam jak dokoła gwiazdy gasną. Mówiłeś mi, do końca moich dni Będą wciąż unosić się amory. Pięścioło stół, nie mogłam dłużej już, Musiałam sobie pójść na no sory. tylko przyjaciele By złapać tlen uciekam sobie hen gdzie w szampanie ciągle są kąpiele Trochę mi wstyd na każdą małą myśl gdy wspominam smutne te wieczory Nie mam gdzie iść, nie działa na mnie nic tak już musi być, no sorry Polskie Radio. Autopromocja. 100 lat razem. Radio i słuchacze. Urodziny Jedynki to dobry powód, żeby się spotkać i świętować. Jeśli to piątek, to jesteśmy w Warszawie. Folder ulubione nadajemy z Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Od 14 do 16. Zapraszamy. Ula Kaczyńska i Marcin Wojciechowski. Jedynka. To jest radio autopromocja reklama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 Ogłoszenie społeczne Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych.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 Patryk Bedliński, zapraszam. Do poważnego wypadku doszło dziś na S11 między węzłami Poznań Północ i Poznań Rokietnica. Auto osobowe uderzyło w bariery, w wyniku czego niestety życie straciła jedna osoba. Zablokowany jest pas prawy w kierunku Wrocławia. Kolejny poważny wypadek na Krajowej Dziewiątce. Wypadek najprawdopodobniej śmiertelny na trasie numer 9 w miejscowości Krzyżanowice pod Jóżum. Jezdnia w obu kierunkach zablokowana całkowicie. Rzeczywiście to tragiczny wypadek w okolicach Krzyżanowic. Na Krajowej Dziewiątce, a konkretnie na 32 km, miało miejsce zderzenie samochodu osobowego z ciężarówką. Zginęła jedna osoba, kolejna jest ranna. Droga zablokowana na trasie Iłża Radom. Trzeba jechać objazdem, na przykład drogą wojewódzką 744, m.in. przez Wierzbicę. A za wiadomość bardzo dziękujemy i prosimy o kolejne sygnały z trasy. 22 513 11 11 to numer do radia kierowców. Na krajowej dziesiątce między Stargardem a Wałczem powinny już kończyć się utrudnienia po awarii samochodu osobowego w okolicach Kalisza Pomorskiego, gdzie zablokowany był jeden z pasów. Pojawiły się natomiast problemy na pięćdziesiątce w Mazowieckiem, na trasie między Wyszogrodem a Sochaczewem w okolicach miejscowości Kuznocin. To jest 84. kilometr. Zdarzyły się trzy pojazdy osobowe. Jedziemy, ale korzystając tylko z jednego pasa i poruszamy się na naprzemiennie. Mało korków o tej porze, ale jeszcze pojedyncze spowolnienia mogą nam się przytrafić, na przykład na S6. Jeżeli jadą Państwo od Gdyni przez okolice Gdańska, to przy węźle Kowale w kierunku południowym i potem między węzłem Gdańsk Południe a bramkami w Rusocinie, czyli w miejscu, gdzie wjeżdżamy na autostradę A1. 22 513 11 11 prosimy o wieści z trasy dla innych kierowców.